Witajcie, za nami 25 odcinków, pora na 26, a w nim motywująca historia z Gwatemali, 6-godzinny dzień pracy oraz wielkanocny tramwaj. Zapraszam! Zaczynamy motywującym, krótkim tekstem. Ociemniała dziewczynka z Gwatemali zdobyła koronę wulkanu Pacaya. Jest jedną ze 150 chorych osób, które tego dokonały. Jak czegoś się pragnie i do tego dąży, to się to osiągnie. Po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. A o czym ty, słuchaczu, marzysz? W Szwecji trwają badania nad 6-godzinnym czasem pracy. Przez co najmniej rok urzędnicy pewnego goteborskiego departamentu będą pracować tylko przez 6 godzin dziennie. W tym czasie pracownicy z innego departamentu standardowo 8 godzin. Aktywność badanych pracowników zmierzą eksperci, którzy określą czy 30-godzinny tydzień pracy doprowadzi do podniesienia efektywności urzędników. Zwolennicy krótszego czasu pracy przekonują, iż w wielu zawodach człowiek jest w stanie zachować pełną koncentrację przez maksymalnie 6 godzin. Już widzę minę tych, co trafili do grupy kontrolnej 8-godzinnej. Ciekawe swoją drogą, jak wybierali tych szczęściarzy z 6-godzinnej grupy. Na koniec informacja o wielkanocnym tramwaju, który pojawi się w Katowicach, Chorzowie, Bytomiu, Zabrzu i Rudzie Śląskiej. W pojeździe urządzona została wystawa na zbliżające się święta. Jest to inicjatywa Muzeum Śląskiego, które już po raz dwunasty zaprasza na tego typu przejażdżkę z zabytkowym tramwajem. Pojazd kursuje od wczoraj, czyli od wtorku do 21 kwietnia, a przejazd jest bezpłatny. Trasa zmienia się z dnia na dzień, a jej harmonogram znajdziecie na stronie www.muzeumśląskie.pl. Pisano oczywiście bez polskich liter. Tam również znajdziecie więcej informacji o tej mobilnej wystawie. To już koniec odcinka. Pamiętajcie o jutrzejszym ważnym finale konkursu z nagrodą. Do usłyszenia jutro o 18.30.